Witam Was bardzo serdecznie na moim podcaście o nazwie Energetyka i Technika Jądrowa. Mam na imię Łukasz i będziemy się tutaj spotykać, no myślę, raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie. Zobaczymy, jak czas pokaże. Podcast będzie skupiał się na tematyce popularno naukowej związanej z energią, technologią i techniką jądrową. Będę posiłkował się różnymi czasopismami oraz stronami internetowymi, i przybliżę Wam troszkę pojęcie techniki energetyki jądrowej. Jest to ostatnio w Polsce dosyć nagminnie poruszany temat, bardziej budowy elektrowni jądrowej, a tak naprawdę duża rzesza społeczeństwa nie wie, o co w tym chodzi i jak wynika z ankiety Cebosu, u bardzo dużo osób jest przeciwnych budowie elektrowni jądrowej. Mam nadzieję, że moje takie rozważania, typowo popularno-naukowe, bardziej popularno niż naukowe, doprowadzą do jakiejś, chociaż z części osób, zmiany o, o poglądów na, na, na ten temat. Jeżeli chodzi o podcasting, to nie jest to moje pierwsze starcie. Pierwszym takim projektem, który robiłem razem z kolegą, to było PISMO tak zwane, czyli Polityko i Życie Męskim Okiem. No, a teraz cały czas prowadzę podcast o nazwie z Sieci Wzięte, który możecie znaleźć na stronie sieciwzięte.blogspot.com. Tak więc zapraszam tam również, a to jest drugi podcast, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie energetyką jądrową. Jeżeli chodzi o czasopisma, z jakich będę korzystał, no to są, jeżeli chodzi właśnie o druk, to są dwa czasopisma. Postępy techniki jądrowej oraz Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Są to czasopisma bezpłatne, które, które że tak powiem rozdaje Państwu Agencja Atomistyki na stronie paa.gov.pl. Każdy z Was, jeżeli ma tylko ochotę, może zamówić sobie prenumeratę. Prenumerata jest to kwartalnik, czyli gdzieś przeciętnie wychodzi 4 razy w roku. 3-4 razy, no czasami 5, zależy jak im tam się uda wypuścić te numery. No i powiem Wam szczerze, czasopismo jest no dosyć obszerne, zajmuje do około 60 stron, no czasami więcej, no to mówię, to różnie to to, to bywa. Kilka jest zawsze artykułów związanych z zagadnieniami techniki jądrowej, technologii, energii, czy też całym spektrum nauk medycznych, chemicznych, fizycznych oscylujących w okolicach, atomu. No, jeżeli kogoś to interesuje, to bardzo polecam. Jest naprawdę ciekawe czasopismo. No i można, można się wiele dowiedzieć. Kolejną taką pozycją, z której na pewno będę korzystał, jest to książka pod tytułem Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna. Autorstwa profesora Bogdana Skwarca, wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego. Mówię od razu, z jakich źródeł będę korzystał, oczywiście będą też strony internetowe. Jeżeli będzie jakaś strona wykorzystana typowo, artykuł czy, czy coś takiego, to oczywiście podam stronę, a jeżeli będzie konkretna, konkretny artykuł z czasopisma, to nie będę skanował, bo to nie o to chodzi, ale podam oczywiście w opisie artykuł z numeru czasopisma i tak dalej, skąd to wszystko pochodzi, żeby nie być gołosłownym. Prawda jest taka, że to, co będę tutaj mówił, to, to część będzie mojej inwencji własnej, ale duża część to będzie oczywiście y, jakichś artykułów naukowych, więc tym się będę oczywiście posiłkował i to będzie główne źródło, z którego będzie pochodzić moja myśl twór, twórcza, że tak powiem. No oczywiście będę to w, na swój sposób jakoś komentował, jako powiedzmy sobie szary człowiek, który na co dzień może nie dotyka pojęcia chemii atomu, bo w żaden sposób z radiochemią środowiska czy jako taką pojętą radiochemią związany nie jestem. Aczkolwiek, aczkolwiek studiowałem na Wydziale Chemii, więc pojęcie jakieś tam mam z danego zakresu. To jest odcinek tutaj tytułowy, tak więc to co najważniejsze wydaje mi się powiedziałem, Najbliższy odcinek będzie dotyczył ankiety, właśnie o której mówiłem stworzonej przez CEBOS w ramach, znaczy w ramach dla Państwowej Agencji Atomistyki, jak wygląda, jak wygląda nastroje społeczne co do, co do energii jądrowej i, i jej wykorzystania jako, jako źródła energii w porównaniu z, z alternatywnymi źródłami energii, jakie są odnawialne źródła energii. Takie drobne porównanie troszkę będzie. To będzie w następnym odcinku. Bardzo bym prosił, jeżeli macie, macie jakieś pytania, czy też macie jakieś mm, propozycje, to bardzo proszę. Mail jest podany, możecie wysyłać maila z propozycjami. Na pewno wszystkie maile przeczytam, na pewno na wszystkie maile odpiszę. No i jeżeli tematyka będzie związana z tym, o czym tutaj jest mowa, no to na pewno poruszę w którymś odcinku, bo oczywiście trzeba będzie przygotować się merytorycznie do całej sprawy. Nie można tak z kopyta, że tak powiem, wszystkiego nagrywać. Tak więc już dziś zapraszam do słuchania tego podcastu, subskrybowania go, rozdawajcie linki znajomym, jeżeli chcecie, oczywiście, jeżeli Was interesuje ta tematyka, bardzo gorąco zapraszam. Niedługo powstanie nowy odcinek, także na stronie... W stronie tutaj podcastu są oczywiście możliwość subskrypcji. Można subskrybować w iTunes, w Google, w Yahoo i tak dalej. Bez problemu jest strona genialna, świetnie przygotowana pod podcast. Oczywiście no, strony są pod podcast przygotowywane, ale naprawdę jest dobra, więc zapraszam generalnie na kolejny odcinek na stronie eitj.mypodcast.com Mówił dla Was Łukasz. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do następnego odcinka. Odcinka. odcinku. Odcinka. Odcinka. Odcinka.